Nie pika jej motherfucker eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop. dairy! LEGENDARY! Żarłok i skóra. I mando Jerry. Trzymas. Oraz na igo! Mm. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o sytuacji, do której doszło kilka godzin temu i przy okazji wylać trochę żółci i pogardy na rodzaj ludzki. Dlaczego? Przekonacie się za chwilę. Moi drodzy... Wtorkowego wieczora, a więc z mojego punktu widzenia, wczorajszego wieczora przed jakąś 22 drogą, rodzice poinformowali mnie, że zobaczyli przez okno coś lub kogoś leżącego między samochodami. Na takim parkingu pod blokiem, pod blokami na naszym osiedlu stwierdzili, że prawdopodobnie ktoś tam leży. No i zawołali mnie w związku z tym. Podszedłem do okna, zobaczyłem, że rzeczywiście wygląda. Kształtów na człowieka, więc wyszedłem po prostu szybko z bloku. Podszedłem tam, obejrzałem miejsce, zobaczyłem starszą kobietę po 50, może po 60, leżącą właśnie na asfalcie, że nie na asfalcie, na tym, na no takim pod podparking, tuż przy chodniku pod blokiem. Wyglądała na no, zadbaną kobietę, tak była cała czysta jakaś tam biała bluzeczka, czarna spódnica, czyste, jasne buty, obok torebka rozwalona, czy rozwalona w sensie rzucona tak jakoś niedbale, okulary na ziemi. Trudno było stwierdzić, co się stało. Tak, To mogła być ofiara napadu, która nie wiem dostała w głowę i po prostu padła nieprzytomna. To mogła być osoba chora, która właśnie też jakoś upadła, straciła przytomność czy coś. To mogła być osoba pijana pod wpływem narkotyków, czegoś innego. Uznałem, że no, trzeba sprawdzić tak, e, czy żyje w ogóle. Lekko ruszyłem ramieniem, drugi raz, trzeci raz. Osoba ta się odsknęła i zaczęła mówić coś nie tyle bełkotliwie, ale jakoś tak bez zrozumienia, jakby była po prostu nieobecna, niezbyt przytomna. E, spytałem po prostu, czy coś się stało i tak dalej. Próbowała mnie odpędzić trochę powiedziała, że mieszka w pobliżu no to zaproponowałem, że może po prostu ją odprowadzę do domu, jeżeli mieszka gdzieś w pobliżu ale nie chciała, no nie będę się szarpał na siłę, zmuszał uznałem, że zadzwonię pod 112 trudno było stwierdzić właśnie co jest powodem tego zachowania nie zachowywała się na osobę jakoś pijaną, bardziej to przypominało stan po jakichś silnych lekach nasennych, czy czymś takim diabli wiedzą, do tej pory tego nie wiem w każdym razie zadzwoniłem pod 112 opisałem całą sytuację i yy, no zgodziłem się poczekać na radiowóz. Minęło tam 10 minut 15, 20, 25. No to nie była sprawa pilna, tak bo nie było widać żadnych obrażeń, żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. No i w końcu, w jakieś 25-30 minutach, pojawił się radiowóz. Policjanci hmm. przejęli sprawę. Ja po chwili no, odszedłem. No i na tyle, na ile. Jestem w stanie to stwierdzić, to prawdopodobnie po prostu jeden policjant sprawdził adres w dowodzie, drugi znalazł kogoś z krewnych, no i potem, nie wiem, chyba mąż odebrał panią. Po prostu zaprowadził ją do domu, no i sprawa została zamknięta. Po co o tym opowiadam? Żeby się pochwalić? Nie, bo nie ma czym się chwalić. W gruncie rzeczy, no co poświęciłem po prostu te 30 minut mojego życia na to, by komuś pomóc i i tyle, tak 30 minut, przez które pewnie nie wiem, grałbym w Counter czy coś, bo to był późny wieczór, już mi się nie chciało pracować, więc pewnie zrobiłbym coś takiego mało efektywnego. Mówię o tym głównie z tego powodu, że potwornie wkurwili mnie wszyscy ludzie, przez te właśnie 30 minut, i już wyjaśniam dlaczego. W momencie, gdy podszedłem do okna po raz pierwszy, by zobaczyć w ogóle, co się stało i czy rodzice na pewno mnie nie wkręcają, zobaczyłem, że obok tej osoby przeszły dwie inne osoby z psami. Tak, dwie osobki wyszły na spacer z psami, jedna nawet nie zauważyła, że ktoś tam leży, druga spojrzała tylko na dół, tak, o, ktoś leży na, na chodniku. Cóż, trudno, idę dalej. Rozumiecie? Nie było żadnej reakcji. I potem, gdy stałem i czekałem na policję, nie stałem tuż obok tej pani, no bo tak, nie wiem, jakoś głupio mi było tam stać. Po prostu oddaliłem się kawałek, tak żeby widzieć ją i widzieć w razie czego na nadjeżdżający radiowóz. I czekałem po prostu. No i w tym czasie przechodziła obok cała masa ludzi, i ogromna większość z nich totalnie nie reagowała, a tak mniej więcej właśnie połowa w ogóle nie zwróciła uwagi na to, że ktoś tam leży, a druga połowa zwracała na to uwagę, ale nie reagowała. To byli ludzie z psami, to byli ludzie ze znajomymi, to byli ludzie z dziećmi i większość po prostu tam spoglądała na chwilę w dół, w bok tak i potem podchodziła sobie dalej. Jedna, dosłownie jedna osoba przez te pół godziny, a było ich, nie wiem, kilkanaście, może dwadzieścia, znaczy 20 na zasadzie nie wiem 20 razy ktoś przechodził obok w tym sensie jedna osoba zatrzymała się na chwilę no i podszedłem powiedziałem że sprawę jest pod kontrolą także jest zgłoszona i że za chwilę będzie tutaj policja i prawdopodobnie odprowadzi panią do domu a kobieta tylko zapytała wtedy a to na żyje? Jak powiedziałem, że żyje, to zrobiła taki nieokreślony ruch, no że nie machnięcie ręką, ale coś w tym stylu i odeszło. Rozumiecie to? A ona żyje? Aha, żyje, to spoko, to idę. Matko Boska, co się dzieje? Jakby tego było mało, wiecie, mamy radary osiedlowe w oknach, tak? I ja mówię trochę to sarkastycznie, bo wiadomo, jak to wszystko funkcjonuje, Kiedyś z perspektywy dzieciaka miałem wrażenie, że to są osoby tylko i wyłącznie starsze i to tak naprawdę dużo, dużo starsze, które po prostu są no, zazwyczaj samotne, nie mają żadnego zajęcia i po prostu spędzają czas obserwując osiedle z okna, skanując i to często są osoby, które... No nie mają dobrych opinii, tak, bo właśnie obserwują wszystkich, notują to sobie w głowie i potem mówią, że tato była w kościele, tej to nie było, że ten to wychodzi do pracy z rana, teraz w środę nagle nie wyszedł i tak dalej. I to wkurza, ale z drugiej strony to też nie jest do końca wina tych osób. tak, To nie jest tak, że one są wredne czy coś, tylko często po prostu właśnie to są starsze, schorowane osoby, które po prostu są samotne i, no i świrują na starość. Smutna, przykra sprawa w gruncie rzeczy. I oprócz nich ostatnimi czasami mam wrażenie, że też jest dużo młodszych osób, które też tak przesiadują w oknach, nie wiem, mających po 30-40 lat i ci wszyscy ludzie też wczoraj wieczorem przesiadywali w tych oknach. To nie jest, nie wiem, może co drugie okno, no ale nie wiem, co szóste, siódme, dziesiąte może i ci ludzie też nie reagowali myślę, że jak tak przesiadują, to powinny zobaczyć coś takiego, powinny chociażby zobaczyć, że jak ta kobieta tam w ogóle trafia w to miejsce, ale powiedzmy, że nie zauważyły co mnie wkurzyło, to to, że nie było żadnej reakcji przez długi czas a w momencie, gdy ja potem czekałem na radiowóz to nagle właśnie co którymś oknie pojawiała się twarz i gapiła się na mnie, jakbym nie wiadomo co tam robił, ale po prostu stałem i patrzyłem się w dal i do tego, gdy zaczęło mnie to wkurzać, zacząłem spoglądać w te okna, ludzie nagle zaczęli się peszyć i się chować. Chowali się, część po prostu odpuszczała, a część udawała sprytnych i na przykład spoglądali z za firanki, myśląc, że ich nie widać, albo, nie wiem, otwierali okno i przez tę szparę pomiędzy oknem a framugą mnie obserwowali, albo gasili światła, ale i tak było, wie, że się na przykład firanka rusza i że dali tam sterczą, jak nienormalni, Rozumiecie to oczekiwanie jakiejś sensacji, tak? Wyczekiwanie czegoś właśnie sensacyjnego. Że to jest przerażające. To jest cholera naprawdę straszne. Totalna ignorancja, chłód, po prostu zero zainteresowania w przypadku osoby potrzebującej pomocy, a chwilę potem po prostu totalne olanie całej rzeczywistości skupienie się na tym, że o tam chyba coś się będzie działo, albo już wiedzieli, że o tam zaraz coś się wydarzy, albo chociaż mieli nadzieję, tak, że może coś się wydarzy. No Straszna rzecz i naprawdę mnie to wkurzyło niesamowicie. W związku z tym apeluję do was wszystkich, abyście nie byli takimi właśnie tępymi stępami, i abyście nie byli obojętni na krzywdę ludzką. Słuchajcie, nawet jeżeli to jest kobieta, która po prostu się nawaliła, chociaż, tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie był zwyczajny wpływ alkoholu, to co z tego? To ma leżeć do jasnej cholery na ulicy i nie wiem, właśnie ktoś ją okradnie, zabierze jej tę torebkę czy coś, albo nie wiem, no, ktoś ją może pobić jakiś no psycholi nie brakuje, tak? albo po prostu nawet, gdzie tam leżała, nabawi się zapalenia płuzy i nawet z tego powodu może stracić zdrowie czy życie. Do jasnej cholery, dlaczego nie reagujemy? Dlaczego ignorujemy takie przypadki do tego? Ja jeszcze rozumiem, że gdyby to była osoba bezdomna leżąca na jakimś zadupiu gdzieś tam pod płotem, no to ludzie sobie pewnie od razu racjonalizują, że pewnie się upił, upiła i dlatego teraz tam leży, ale nawet w takim przypadku należy do kurwy nędzy podejść i sprawdzić stan takiej osoby. Nawet jeżeli to jest śmierdząca osoba, która się nie myła od miesiąca czy coś i w ogóle to do jasnej cholery, to jest człowiek i może tam umiera w tym momencie, zwłaszcza, nie wiem, i późną jesienią czy zimą czy coś i potem takie osoby zamagzają, bo ludzie kurwa nie reagują. Przepraszam, ale naprawdę mnie unosi teraz, a w tym przypadku to była kobieta, która była naprawdę ubrana, może nie elegancko, ale tak raczej wyjściowo właśnie była zupełnie czysta i tak dalej i też no, masa ludzi to totalnie zlała i to może nie w centrum miasta, bo ja mieszkam na takiej dzielnicy raczej troszkę z boku, ale to jednak jest cały czas gęsto zamieszkana dzielnica wielkiego miasta, trzeciego chyba największego w Polsce i ludzie nie reagują, to jest przerażające, to jest naprawdę przerażające, a do tego przecież dochodzą, i to już są takie skrajne przypadki, a ile jest takich sytuacji trochę innego typu, gdy na przykład nie wiem, ktoś kogoś zaczepia i też ludzie nie reagują. Ja rozumiem, że Czasami się boimy, bo nie wiem, no nikt się nie rzuci w pojedynkę, mając będąc na przykład 16-letnią dziewczyną na dziesięciu napakowanych karków, tak, podpitych, czy podpływem jakichś narkotyków, dopalaczy i tak dalej, ale nawet w takiej sytuacji można zaczepić kogoś innego na ulicy, jakiegoś właśnie kogoś silniejszego, starszego, bardziej odpowiedzialnego, czy coś i powiedzieć, proszę pana, tutaj się dzieje to i to, proszę pani, tutaj zaczepiają właśnie dziecko, staruszkę, czy coś i żeby ludzie się ruszyli, czy coś, ale ludzie Właśnie to ignorują, a poza tym też zawsze możemy wezwać straż miejską, policję, przecież nawet, nie wiem, spieszy wam się, zadzwońcie. Ja też czasami jak jechałem autobusem, tramwajem, widziałem właśnie przez okno, że ktoś gdzieś leży czy coś, no to też nie wybiegałem od razu i nie rzucałem się pierwszy tam, zwłaszcza jeżeli się spieszyłem, bo jechałem właśnie do pracy na uczelnię czy coś. Ale zawsze można wyciągnąć telefon, zadzwonić, powiedzieć: tak, dzień dobry, tu i tu widziałem to i to, proszę o interwencję. Tak, ja niestety nie mogę teraz wysiąść się tym zająć, prosiłbym żeby ktoś szybko tam podjechał. Koniec kropka, zajmuje wam to minutę czasu, tak? Minutę, którą i tak, no, której nie da się inaczej nawet spożytkować jakoś sensownie. Nie wiem, stracicie minutę słuchania audiobooka czy kapienia się w ścianę i tyle. A możecie komuś pomóc, możecie komuś uratować zdrowie czy życie. wyobraźcie sobie, że coś takiego spotyka waszych bliskich, waszą żonę, matkę waszego ojca, męża, nie wiem, dziecko, tak, babcie, dziadka, kogokolwiek z waszej rodziny, czy nawet nie wiem, koleżankę, kolegę. A nawet jeżeli taka osoba jest pijana, czy coś, to skąd wiecie, dlaczego jest pijana? A może to jest właśnie ktoś, kto nie wiem, tydzień temu pochował właśnie syna, córkę, matkę, brata, kogokolwiek, tak, nie wiem, kto. Dowiedział się, że jest ciężko chory, czy coś, kto z jakiegoś powodu właśnie ten jeden raz się upił, czy coś, czy właśnie ktoś, to pomylił leki, czy coś innego. Przecież motywacji mogą być tysiące. Powodów takiej sytuacji mogą być tysiące. Ile jest chorób, które w jakiś dziwny sposób się objawiają, tak? Kiedyś byłem świadkiem, gdy facet dostał czegoś w rodzaju epilepsji, ale tak po prostu nagle zaczął się trząść. Ja nie wiem, co to do końca było. To nie była epilepsja normalna. Po prostu usiadł na ziemi, zaczął majaczyć, a po chwili się położył i ludzie po prostu odchodzili i mówili, że wariat, że coś tam. Kurde, jestem na 100% pewien, że to nie był ani pijak, ani wariat, ani nic takiego, po prostu dostał jakiegoś ataku, jakiejś choroby i też wtedy po prostu masa ludzi wokoło to zlała. Do jasnej cholery, nie bądźcie takimi no bo już nie wiem, jak to inaczej określić. Pomyślcie właśnie w takiej sytuacji, jeżeli wam się spieszy nawet, czy nie wiem, nie macie ochoty, bo coś tam, wyobraźcie sobie, że to ktoś z waszej rodziny. I czy też wtedy właśnie byście sobie tak to zlali, a niech sobie leży, niech się, nie wiem, trzęsie, niech zamarza, niech śpi, umiera, cokolwiek. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki teraz jestem wkurzony. Bo to naprawdę jestem w stanie zrozumieć wiele rzeczy, ale taka obojętność na ludzką krzywdę to jest coś strasznego. To jest coś przerażającego. I to jeszcze w kraju, gdzie wszyscy mówią o tym, jak to my jesteśmy patriotyczni, jak to my żyjemy zasadami religii, etyki, moralności. Jesteśmy właśnie Polakami, katolikami, wierzącymi, właśnie kochającymi bliźniego tak dalej. Tak, właśnie. Miłujmy bliźniego swego jak siebie samego. Niezależnie od wyznania religii, wieku, płci, wykształcenia, dochodów, zawodu i wszystkiego innego. Kochani, naprawdę reagujcie w takich sytuacjach. I tak jak mówię, jeżeli czujecie się sami, że jesteście za słabi, by zareagować, czy nie wiem, nie macie czasu czy coś, no to poproście kogoś innego albo chociaż wezwijcie jasne jasnej cholery te służby. I pamiętajcie też o jeszcze jednej rzeczy, że czasami ten nasz strach jest absurdalny, bo wielu nawet tych właśnie karków czy coś to są ludzie, których można było pisać trochę tym takim pseudoprzysłowiem, troszkę wulgarnym, kozak w necie pizda w świecie. Za przeproszeniem, bo... Nie wiem, ostatnio też byłem świadkiem, akurat tak jak już mówi o tym wszystkim to pociągnę, że w tramwaju jeden właśnie też taki karczek usiadł obok staruszki i tak się trochę miotał, też był pewnie pod wpływem czegoś, no bo tak machał ręką i tak ją stukał co jakiś czas. No i tak jak to zrobił raz, no to pomyślałem sobie idiota na no lokaj, no może przypadek. Jak to zrobił trzeci raz, to się wkurzyłem. Podszedłem do niego, słuchał muzyki na słuchawkach, to go szarpnąłem za ramię i też zagwał te słuchawki, i co jest? To powiedziałem, że człowieku, jak się zachowujesz, tak tutaj co chwila szturchasz panią, a może sobie pani tego nie życzy. On do mnie, że mogła tutaj nie siadać. Ja mu się wkurzyłem. Mówię, to też mogłeś tutaj nie siadać, tak? Nikt ci nie każe jechać tym nie możesz wysiąść, jak masz jakiś problem. No to spojrzał na mnie, wiecie, koleś dwa razy większy ode mnie, też jak na idiotę. Wokół W ogóle nikt się nie odezwał, nikt się nawet nie spojrzał. Tak, ludzie się odwrócili wręcz tak. No ale koleś, no coś tam odburknął, tak? Obrażony w ogóle, foszek. No i co? No i tyle. No ale z drugiej strony przynajmniej się uspokoił, no i kobieta nie miała przesrane przez resztę podróży, no bo Kurczę, kto ma się odezwać, jeżeli właśnie nie my, młodzi ludzie? Nie wiem w sumie do końca też, kto mnie słucha dokładnie, ale jednak jeżeli widzicie właśnie jakąś dziecko, nastolatka czy coś, czy zwłaszcza starszą kobietę, no to tym bardziej do jasnej cholery reagujcie. Nawet jakby się ten facet na mnie rzucił, to co, no to właśnie gdyby reszta tramwaju zareagowała, no to bez problemu byśmy go mogli położyć na łopatkę. Z drugiej strony myślę, że pod wpływem adrenaliny to może i sam bym sobie poradził, a nawet jeżeli bym, nie wiem, dostał porządnie, to trudno. Przynajmniej nie byłbym tym debilem, który udawał, że nie ma problemu. Czasem lepiej dostać w mordę za coś, niż nie dostać i właśnie udawać, że jestem ślepy, głuchy i niemy. Takie jest moje zdanie. Cóż, jeżeli wy macie inne, to, to sorry, przykro mi za was. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć! You